Scena Julia Juliasiewiczowa, Hanka, później Mela, Zbyszko. Hanka? Co? Co się stało? Hanka z wybuchem płaczu. Wielmożna pani wyrzuca mnie. Zobacz się z Panem Zbyszkiem. Ale co mi tam? Niech i za moją krzywdę. Wypada do kuchni. Ciociu, ciociu, i co? I co? Ja się tak boję. I do siebie, nie pokazuj się. – Boże mój, ciociu, niech i ciocia nie opuszcza. Julesiewiczowa wpycha ją do pokoju dziewcząt. Wchodzi Zbyszko. Zbyszko do Jilesiewiczowej. Ty tutaj? To dziwne. Tam twój oficer spaceruje przed bramą i czeka. – A to by co do tego? – Patrz lepiej, żebyś ty nie miał tona, na coś zasłużył. – Cóż to za ton? – To ty zmień twój ton. Będziesz ty inaczej za chwilę śpiewał. – Wydały się twoje sprawki z Hanką? Krew. Aha, kli. Duże ci pomoże. Matka Hankę teraz wypędza. Ciekawa jestem, co twój honor, uwodziciela, każe ci teraz zrobić dla twej ofiary. Śmieje się ironicznie. Zbyszko. Chwyta za kapelusz. Żmija. Byłam pewna. Kapelusz w rękę i fiut. Najlepszy punkt wyjścia. Milcz nie doprowadza mnie do pasji.